Zanim na mnie powiesz lepiej spójrz na siebie. siebie Życie to nie film byś mógł cofnąć Cenę Każde słowo ma wartość gościu Piesuki dobre dupy zważaj na to kotku ej. Zanim na mnie powiesz lepiej spójrz na siebie. siebie Życie to nie film byś mógł cofnąć Cenę Każde słowo ma wartość gościu Piesuki dobre dupy zważaj na to kotku Do mnie mówisz nie bądź hamem. Jak ty mam cały harem kulturka turka, uszanowanko Kościół i Liczyłem na to, że po bangla Dobra jazda, nie inaczej Nie bądź cienka faja Jak stawiasz na swoje, nie cofaj zdania Pędź życie, jakby miało nie być hamowania Szybkie laski, piękne auta Koniec saniania Idę sobie trzy i Dziecko Pomidor Mały wlecze się z tyłu i przejeżdża go walec a tata Pomidor woła Pośpiesz się Ketchup Zanim na mnie powiesz lepiej spójrz na siebie Życie to nie film byś mógł cofnąć scenę Każde słowo ma wartość gościu Głupie suki dobre dupy zważaj na to kotku a nim nam nie powiesz, lepiej spójrz na siebie. siebie. Życie to nie film, byś mógł cofnąć scenę. scenę. Każde słowo ma wartość, gość. Kupie suki, dobre dupy, zważaj na to. Kotku! Ludwam, bambino, łagie w niej, i cisza, spokój w każdej chwili. Dziś to sposób na cheering, ale proszę nie bądź Na suchem się już dość cudzy koce. Dzisiaj mijam Chwiej na potem, potem, potem, Ale wkrótce, nowo, potem Coś wymyślę, oby coś po drodze Szybciej już nie mogę, Wym wum Znów biegam po szkole Ona pyta, czy to twoje W dłoni trzyma serce moje W dłoni trzyma serce moje Klaszczę mocno, aż pękają zwoje Po latach na ziemię padam Lecz nie wpadam w paranoje, W paranoje, No co to będzie? Terez, Terez. Terez, Na podkąd jakiś burzy czy Ta. coś? Tak, masz, masz. A jaką muzykę? Hip -hop. Hip -hop. Hip hop. Hip hop. No tak myślę.